czy To działa? Ktoś mnie słyszy? Dobra, wiem, że ktoś mnie słyszy. Ech, korzystam sobie z okazji, żeby, tak jak lubię, nagrać odcinek nieco wcześniej. Bo zostaliśmy z młodym sami, siedzimy sobie w domu, to znaczy ja siedzę, on leży mi na kolanach i dojada teraz mleko, bo nie mógł się zdecydować, żeby zjeść wszystko wcześniej. Tak, młody? Tak, wyraz błogości i szczęścia. Dzisiaj będzie tak trochę o Mandze, czyli to, co miało być pierwotnie w zeszłym tygodniu, kiedy poszedł y, trochę sprowokowany odcinek o muminkach. Bardzo się zresztą ostatecznie cieszę, że poszedł, bo wywołał dosyć y, duże reakcje i na Facebooku, i na blogu, więc generalnie rzecz biorąc y, efekt został chyba, jak sądzę, osiągnięty do tego stopnia, że Pichont pochusił się o komentarz na temat odcinka, a to w zasadzie można byłoby powiedzieć już coś. Apfelbaum w komentarzach do odcinka o muminkach stwierdził, żeby nie mówić ogólnie o mandze, bo to za szeroki temat, ale żeby powiedzieć coś na przykład o Toriyamie. Ja się osobiście nie podejmuję mówić o Toriyamie, bo jeżeli mówimy o Ściołaki, że Toriyamie, mam nadzieję, tym od Dragonwola to ja to Toriyamy ja znam tylko doktora Slampa i na tym koniec. Czytałem tam z dwa czy trzy rozdziały, nawet nie tomy, tylko rozdziały Dragon Balla. Przede wszystkim Dragon Ball kompletnie nie podchodzi mi graficznie i z tego co się orientuję, to im dalej to tym bardziej mi nie podchodzi. A po drugie formuła idziemy, lejemy się, idziemy, lejemy się, idziemy, lejemy się, bo to do tego się głównie sprowadza, to i wiele innych serii też nie do końca spełnia moje oczekiwania więc będzie troszkę o mandze, ale tak o mandze, którą ja sobie podczytuję. A mangę czytam w porównaniu z komiksami od niedawna, bo mniej więcej od liceum, czyli to był powiedzmy no tak prawie połowa lat 90. to jakiś tam 94, czwarty, rok generalnie rzecz biorąc, Wtedy mangi w Polsce było bardzo mało. Japońskie produkcje to znane były z takich rzeczy jak animowany Robin Hood na przykład, albo czarodziejka z Księżyca, puszczana w telewizji, a jeszcze wcześniej troszeczkę oczywiście nieśmiertelny kapitan Subasa generał Daimos i cała reszta. Natomiast do mangi dostęp był utrudniony. W tamtych czasach internet już istniał, to prawda, natomiast o takich rzeczach typu mm, kradzież skanów z internetu czy coś, to, to można było pomarzyć. Nie, nie, nie było to w Polsce... Tak dostępne, nie mówiąc o prędkościach i w ogóle dostępie do internetu dla Polaków. W związku z tym trzeba było orać, jak tylko można było. I często, gęsto mangi pożyczało się. Bywały to mangi oryginalne, ściągnięte, zakupione w Japonii, które ktoś przywiózł, bądź gdzieś tam jakieś cuda niewidy, straszne rzeczy. Sklepów, w których kupić można było mangę oryginalną, bądź przedruki amerykańskie, bądź francuskie, bądź jakieś inne. Było mało. W Warszawie na przykład funkcjonował mangazyn, w którym swego czasu gdzieś tam też obracał się Mister Gato. Część ludzi pewnie taką ksywkę zna. Prowadzili go Adam z Witkiem, o ile się nie mylę. Był początkowo bodajże przy parku Morskie Oko. Bardzo fajne miejsce, bardzo sympatyczni ludzie. Oni ściągali też płyty trochę innych rzeczy. I na przykład zdarzało mi się czytać Sazan Ice" oryginalne japońskie, a między strony powkładane były wydrukowane kartki z angielskim tłumaczeniem, które gdzieś tam ktoś ściągnął z internetu. I to w takich warunkach się odbywało faktycznie. E... Oczkiem w głowie mojej kolekcji wtedy jedyną mangą, jaką posiadałem, było Masonicoku, Rumiko Takahashi, które trafiło do mnie w dosyć śmieszny sposób, bo była to było to amerykańskie zeszytowe wydania mangi z Wiza, które kupiłem w Szwecji na targu Staroci. Udało mi się kupić cały pierwszy sezon. I potem latami od tamtej pory, od tego 95 roku, uzupełniałem je. Zresztą do tej pory brakuje mi trochę. Pod koniec zeszłego roku dokupiłem sobie 5 brakujących zeszytów, bodajże 5-8 zeszytów z 6 czy z 7 serii. Gonzo, pozdrawiam, zgłoś się, wiesz po co. Było ciężko. Naprawdę, wtedy bardzo mało rzeczy wychodziło. W zakwit JPF, który założył Yasuda i oni wystartowali, chyba nie kłamie, z Czarodziejką z Księżyca i z Ewangelionem. Generalnie rzecz biorąc, cała druga połowa lat 90. to była masakra. Oczywiście było coraz lepiej, bo był dostęp do przedruków z zachodu, bo był już dostęp do rzeczy oryginalnych. Potem internet zaczął funkcjonować troszkę podobnie na tej zasadzie jak obecnie. A potem to w ogóle było pięknie. Chociaż dla mnie tak naprawdę czytanie mangi yy, poza jakimiś takimi drobnymi przypadkami, gdzie kupiłem sobie na przykład całe oryginalne wydanie Akiry, sześciotomowe, piękne, stoi na półce. Czasem mam ochotę wymienić je z kimś na wydanie polskie, żeby łatwiej się je czytało. Mówiłem sobie na przykład domu po niemiecku. Szczęściem czytać jestem w stanie. W pewnym momencie weszło łaneko. Oneko weszło... O, ja już byłem na studiach. Już chyba na drugich nawet. Mam wrażenie. Na początku zapalili z, z Lokem, który jakoś tak nieszczególnie mnie zainteresował. Pamiętam, że to było coś... Reklama w tramwaju bodajże, bądź w autobusie. Tu tam wychodzi manga, lokę, super człowiek. W ogóle taki kosmos, Haha, haha. Po wszystkich tych takich pseudo-sklepach, ludziach przywożących prywatnie w walizkach mangi i całą resztę. To jedno, półtora wydawnictwa na cały kraj, a tu nagle, oho, reklama mangi w autobusie. To było coś, serio, wielki szacun. Natomiast oni zaczęli potem wydawać serię tu detektyw jesz. I generalnie rzecz biorąc, to jest seria, która do tej pory żałuję, że została zawieszona i że raczej kontynuowane nie będzie. Bardzo, bardzo szkoda, bo to była świetna seria kryminalno-obyczajowa. Chyba to była pierwsza Gekiga, która w Polsce wyszła. Można byłoby to podciągnąć. Taka troszkę poważniejsza. To właśnie... Nie były ataki polegające na pierdzeniu ogniem z dupy i na w kółko darciu i macaniu się po cyckach. Nie były to księżycowe perełki kolorowe cukierki i klękanie przed jednorożcem. I nie było to mnóstwo innych rzeczy, tylko faktycznie komiks o takich bardziej przyziemnych, takich bardziej normalnych sprawach, takich bardziej zwykłych a potem minęło wiele, wiele lat. Na przestrzeni tych lat ja kompletowałem sporo różnych serii. Części się pozbywałem, części się nie pozbywałem. Do tej pory kupuję hit, głównie ze względu na Ryoiciego i Kegamiego. Z tego samego wodu kupiłem Crying Freemana. Pisałem o Crying Freemanie bodajże na kulturze liberalnej, więc nie będę powtarzał. Przyjemna seria. Mam Great Teacher Onizuka, cały komplet, seria, która powinna mniej więcej w połowie gdzieś się skończyć, bo potem zaczęła już zżerać własny ogon. Oczywiście mam też Eden. Eden, mimo że napisałem dość dokładnie, za co Eden lubię i za co cenię, też na swoim blogu, łatwo to wyszukać, to powiem, że jest to jedna z... Najlepszych serii science fiction, jakie miałem okazję czytać, nie tylko jeśli chodzi o mangę czy komiksy w ogóle, ale ogólnie jedna z najlepszych serii science fiction jako takich. Rozmach wizji opartej w sumie na dość prostym, jak się ostatecznie zastanowić pomyśle, no coś niesamowitego. Precyzja oprawy graficznej, Hiroki Endo generalnie, My Hero, ja pamiętam też, że ta manga trochę mi pomagała e, tak, e, żebym sobie w łbanie zaorał, bo pierwszy tom kupiłem, kiedy wracałem do jednostki, byłem wtedy w wojsku, e, zobaczyłem go w kiosku na dworcu Stadion, skąd jechałem akurat autobusem na północ, żeby tam gdzieś przesiąść się w pociąg jadący do Orzysza on kosztował kilkanaście złotych i to był wtedy dla mnie spory wydatek, bo jeżeli dostaje się 112 zł na miesiąc i za to trzeba kupić sobie pastę do zębów, pastę do butów i jeszcze się upić i jeszcze za to kupić papierosy, to wydanie bodajże tam 16-17 zł to zaczyna być spora, spore wyzwanie. Natomiast nigdy nie żałowałem. Ta manga wychodziła z krótszymi, lub dłuższymi przerwami przez wiele lat i doczekanie się ostatniego tomu to było osiągnięcie, natomiast kiedy osiemnastka wreszcie wyszła, było warto, było warto i każdy, kto będzie miał okazję przeczytać tą mangę, gorąco polecam. Natomiast takim momentem, który ostatecznie już gdzieś mnie troszeczkę skierował na, na dobór tytułów, było pojawienie się Hanami. Hanami, które prowadzi Radek Bolałek z, z Magdą, swoją żoną. Radek, którego Pamiętam z czasów, kiedy zaczęliśmy interesować się mango, no bądź przynajmniej ja, spotykaliśmy się, już byliśmy wtedy jakoś tak na przełomie liceum i studiów, o ile dobrze sobie przypominam, w bazie ampli, w barze Amplitron na Politechnice Warszawskiej. Tam spotykali się maniacy. Cała Politechnika, która jest ostro nerdowska, patrzyła na nas. Yy, z takim politowaniem o przyszli kolesi od Chiński do wranocek. bo myśmy siadywali oglądali serię. Na topie wtedy były na przykład dyskusje o wyższości Record of the Lodos War nad Neon Genesis Evangelion i odwrotnie, i fani jednego i drugiego spierali się dyskutując, prawda, w rzeczonym barze. Dużo śmiesznych, ciekawych rzeczy tam się wydarzyło, dużo dziwnych, śmiesznych czasem też ciekawych ludzi człowiek w tamtym miejscu poznał. To szczerze mówiąc nie wiem, czy teraz tak wygląda fandom, ale jeżeli tak, to właśnie dlatego nie chcę z fandomem mangowym mieć absolutnie nic wspólnego. Ja po prostu chyba, wiem, że to głupio zabrzmi, ale czuję się już za stary na to, żeby obracać się wśród bandy takich nerdów, jakimi byli i chyba są do tej pory mangowcy. Wracając do wątku, który przerwałem tą dygresją, Radek z Magdą wydają mangi. O, nic wielkiego. Mnóstwo ludzi to robi, a oni wydają mangi fajne. Przede wszystkim wprowadzili na polski rynek dwóch autorów, którzy stali mi się szczególnie bliscy. Pierwszym jest Jiro Taniguchi, którego pokochałem w zasadzie od samego początku, odkąd tylko pojawiło się zimą i Ikar, to po pierwsze zakochałem się w kresce, chociaż Ikar, muszę przyznać szczerze, nie do końca spełnił moje oczekiwania, a po drugie w scenariuszach Tani bo to jest jeden z tych uniwersalnych autorów, którzy sami piszą sobie historię. Wyszło także kilka rzeczy, które ktoś dla niego napisał i muszę przyznać, że nie są tak dobre. Na przykład księga Vayatru, którą napisał Kanfuru Yama, jest miejscami nużąca. Dzirotek Niguci w Polsce może poszczycić się kilkoma tytułami i każdy następny to był krok naprzód. E, aż do momentu, kiedy wydano ostatnią dzielnicę, odległą dzielnicę, przepraszam. Wcześniej był Ratownik. E, ratownik i odległa dzielnica. Dwa prawdopodobnie najlepsze komiksy, jakie Teniguciego można u nas dostać. Biją Ikara, Mebiusa, obydwa, Biją także mój rok, morwana, mimo że mój rok robi ogromne wrażenie pod względem oprawy graficznej, z tym, że mój rok trudno jest uznać za mangę, bo tak naprawdę jest to scenariusz stworzony przez twórcę europejskiego, narysowany, namalowany w kolorze, oprócz tego, że autor oprawy graficznej jest japończykiem, to tam mangi za specjalnie nie ma. Zresztą w ogóle takie rozróżnianie na, na mangę, bądź na nie, mangę, komiks. Są tacy, co twierdzą, że manga to nie komiks, bo po pierwsze czarno-biały, a po drugie czyta się od tyłu. To są bardzo mądre opinie z popularnego forum Gildi. Nie wiem, co tam się teraz dzieje, nie wiem, czy tęskną za mnie prawdopodobnie, nie? Bo w pewnym momencie stwierdziłem, że to nie jest na moje nerwy było tam masę fajnych ludzi i bardzo dużo fajnych dyskusji niestety jeszcze więcej troli i, i pieprzenia o różnicy między folią a okładką więc w pewnym nie dałem rady Dziro Taniguchi, którego dobra passa chyba się zamknęła, bo po publikacji kilku naprawdę świetnych rzeczy. Ja powiedziałem, że zo, zo zimą było pierwsze, prawda, skłamałem przetecznie. Teraz obracam się, patrzę na półkę. Pierwszy był zbiór opowiadań Wędrowiec z Tundry. Zbiór opowiadań taki troszeczkę w klimacie Londona, Kerrwooda, takie rzeczy. Też pisałem o tym na kulturze liberalnej. O Zozimą też pisałem na kulturze liberalnej. O ile się nie mylę, to ani o Ratowniku, a może o Ratowniku też pisałem, nie wiem, nie pamiętam. Dużo pisałem na kulturze liberalnej. Odległa dzielnica po niej był już tylko podniebny orzeł który jest taką sobie rozrywkową mm, rozrywkowym komiksem bez ambicji osadzonym w realiach historycznych fajna sprawa samuraje na dzikim zachodzie ale to nie jest arcydzieło to jest taki wypełniacz który domknął e, dla mnie ran Taniguci'ego nie spodziewam się już że odległą dzielnicę Taniguci czymś pobije chociaż może i mam nadzieję że zaskoczy mnie Natomiast mniej więcej w podobnym okresie Bolałkowie wprowadzili na polski rynek Inio Asano. Najpierw wyszedł dwutomowy Solanin, który po prostu rzucił mnie na kolana. To jest manga o wchodzeniu w dorosłość, ale nie o jakichś pierdołach, o licealistach, którzy knują spiski godne, kurwa, generałów Trzeciej Rzeszy i o żadnych takich gównianych wymysłach. To jest manga o grupie młodych dorosłych, którzy próbują odnaleźć się w swoim życiu, w swoim świecie, o tym, w jaki sposób y, rzeczywistość, w której żyją, kształtuje ich, jak różne wydarzenia wewnątrz grupy. Nie chcę mówić, jakie, żeby y, tym, którzy nie czytali, nie zepsuć przyjemności, jak wpływają na ich charakter, na ich postawy wobec życia, na to, co chcą i próbują osiągnąć. Y, manga jest do dostania, y, nie jest droga bo generalnie na tle na przykład produkcji Egmontu, w ogóle Hanami ma stosunkowo niedrogą ofertę. Warto Asano poznać, warto kupić. Jeżeli ktoś nie chce ryzykować i pakować się w dwuczęściowego solanina, to może sięgnąć po osiedle promieniste. Osiedle promieniste również Inyo Asano, które wyszło stosunkowo niedawno. Jest to trochę innego typu manga, chociaż też Asano porusza się w stylistyce właśnie obyczajowej interakcji między społeczeństwem a jednostką, między jednostką a otoczeniem. Osiedle Promieniste to takie ekskluzywne blokowisko, na którym rozgrywają się tragedie, na którym toczą się losy, na którym żyją ludzie obok siebie, ale właśnie obok siebie, nie, nie ze sobą. To jest kilka takich krótszych historii, modułowo w jakiś tam sposób powiązanych ze sobą. Ostatecznie dostajemy opowieść, która ma troszkę szerszy kontekst. To by było to, co teraz jest na topie, przynajmniej u mnie. Oczywiście z Hanami wyszło jeszcze parę innych fajnych rzeczy. Daisuke i Garasi. Pierwszy tom Pitu Pitu, teraz, zaraz na dniach ma wychodzić drugi. Super sprawa, yy, japońskie legendy, opowieści folklorystyczne. Słusznie ktoś w którejś z recenzji zauważył, że europejskiemu czytelnikowi pewnie trzy czwarte umyka, ale nie widzimy co nam umyka, więc nie jest nam żal. O tym też pisałem na Kulturze Liberalnej, więc odsyłam również tam. Jest mnóstwo rzeczy na moim regale, bo manga zajmuje jakieś trzy półki z tego, co tu stoi, więc ja mógłbym mówić jeszcze długo. Natomiast yy, trochę tak naprawdę szkoda jest mi powtarzać to, co pisałem u siebie na blogu. Szkoda jest mi polecać. Czego mi brakuje? Brakuje mi tego, żeby inni wydawcy poszli drogą, którą idzie Hanami, czyli wydawali krótkie, zwarte, jedno-dwutomowe historie. Ludzie pakują się yy, w tasiemce, Great Teacher Onizuka, który miał 25 tomów i leciał latami. Hit, który dobił do 14 i też leci latami, bo miał długą przerwę. Bardzo, bardzo długo szedł Eden. Oneko teraz zaczęło Black Lagoon. Ponieważ na polskim rynku ten cykl publikacji jest dosyć rozbity, te historie wychodzą co 2-3 miesiące, to w przypadku... Mangi, która ma kilkanaście tomów, nagle robi nam się z tego wiele, wiele lat. Człowiek czytając ostatni tom nie ma pojęcia już nawet, co było w pierwszym i, i ledwo kojarzy, o co chodziło w tym wszystkim. Ja mam tak teraz z hitem, czytam i zastanawiam się, kto to jest to ciężkiej cholery ten frajer w okularach z długimi włosami. I nie wiem, czy sięgnąć dwa tomy wstecz, czy siedem tomów wstecz, żeby się zorientować dlatego tym bardziej wielkie brawa dla Hanami i wielkie brawa dla wszystkich, którzy również stosują taką politykę wydawniczą czyli wypuszczanie rzeczy krótszych wypuszczanie rzeczy jedno-dwutomowych krótkich serii i przede wszystkim super że manga w Polsce to nie jest tylko Akira Toriyama że to nie jest pani na oko takie uszy że to jest też jednak, nie tylko rozrywka, ale też y, trochę poważniejsza lektura dla czytelnika, który... ja oczywiście też lubię humor i żarty o pierdzeniu potrafią też mnie śmieszyć, ale dla czytelnika, który chciałby czasem odprężyć się jednak troszeczkę bardziej przy jakichś ciekawszych, moralno-etycznych dylematach. Więc to tak tylko w tym odcinku krótko, żeby zasygnalizować. Troszeczkę też dlatego, że dobrze było wreszcie po takich długich przerwach nagrać odcinek o komiksach. Sylwia redaktorka Comics Girls zarzuciła mi, że o komiksach w tym kapoku to jakoś tak mało. No owszem, mało, bo to jest podcast głównie komiksowy, a nie wyłącznie. A teraz przeproszę was, bo młody ukołysany tym moim radosnym pieprzeniem usnął mi na kolanach. Więc ja powinienem już skończyć i odłożyć dzieciaka do łóżeczka, żeby miał szansę nie obudzić się całkiem połamany. Na razie.